Światło księżyca policzkuje żyrandol Wtedy słyszę czyśpiew, śpiew Witaj w hotelu Marmor Wtedy słyszę ryk drzew Witaj w hotelu Marmor Nagle słyszę krzyk mew Witaj w hotelu Marmor Światło księżyca wbijasz tylet w żyrandol Wtedy słyszę czyj śpiew Witaj w hotelu marmur Ryk drzew Witaj w hotelu Marmor Znowu słyszę krzyk mew Architektura archaiczna, nie chcę wracać już na dwór Gdzie na każdym rogu tele, pizza, żabka lub Carrefour? Moje oczy i ten miszmar są jak Pawlak i Kargór Znasz mnie chyba, chcę spokoju, dzisiaj żadnych awantur Barman tu gada wzdury, lecz nalał mi laga wulin Niewiasta w tej białej sukni, postawna jak Aga Szulim Znów flaką w swych palcach tuli, mąż za to ma napad furii Rachunek na barze wzrasta, nieważne, że tata buli O, miesiąc miodowy, wokół wszędzie dźwięczą rozmowy Młodziutkie panny się wpychają, zły męż do głowy. Już jedenasta, panowie są w delegacjach na zdrowie Rznięta jest świadka, cieszy brak wiadomości od żony Gamonie grają w karty tu, orkiestra dokonuje już wyboru party, tu. Coś do tańczenia nagle warczy knur, dyrygentowi brew się marszczy Znów krzyczy wystarczy bzdur, gdy ręka hama chce go łapać za gardło Wtedy słyszę czyjś śpiew,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 Panowie jedzą beef, sztyki z krew, kipi, na się leżą pliki, dama krzyczy leć w piki Jeden stracił swój majątek, kolor portfel jest, nikim łysy wygrał, parę piątek, zastosował blef dziki Chciałbym się wyciszyć, na to widok jest nikły Brać złodzieja, brać złodzieja Ten nasz łysy krzyczy, drugi pokerzysta dzita Jakby szybki bieg ćwiczył, ja spoglądam wielkie okna Tak jak inni, chcę ciszy, chcę tylko ciszy Chmury płaczą, jak nastolatki na Titaniku Panowie patrzą, jakby każdy mógł zabić dla kwitu Dyregetów zawy, bo te chamy nie dają napiwków A panny staników, ale mimo to bratu dla VIPów Znany piosenkarz wymachuje swym szmalem za Xów Ja zdaję sobie sprawę, widzę tu Tańczą jak chocho, łycha chochlą bez żadnych namysłów Emocje gołe wchodzą boso na plażę nudystów I mokną w sobie trunki chlali do dna Wyjąć komórkę na tej sali zbrodnia Z czary ognia słychać tumult Sprawa kary godna dla pana Szcześniaka Otwór Hotel Kalifornia. Tutaj z nami trzymam fason, bo tak duma każe. Ma kieliszkiem ktoś z oddali, ja mam męż na gardle. Pytam barmanów, lecz go nie zna żaden trój na barze. Głęboko w oczy patrzy pociągowy współpasażer Witaj witaj, w hotelu Marmur. Witaj hotelu... witaj, w hotelu Marmur. Witam, witam, witam, witaj w hotelu Marmur. Witaj w hotelu Marmur. Witaj w hotelu Marmur. Witaj, witaj, witaj. W hotelu Marmur. Witaj w hotelu Marmur. Witaj w hotelu Marmur. Witaj w hotelu Marmur. Witaj w hotelu Marmur. Panie Kieszyński, witaj w hotelu Marmur. pozwoli pan na sekundkę. No, tak, kto tu wpuścił tego typa z brodą? Mam wrażenie, że mnie śledzi. To jeden z naszych gości. Mówił, że się znacie. Zapisał was nawet na wspólne zajęcia. Jakie zajęcia? Wie pan co, nieważne, idę się przejść. Panie Szcześniak, w taką pogodę? Przecież leje.